Słuchacie audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. Ja nazywam się Janek i gadam tu o książkach. Powitała nas grupa Tony Tarantula and His Bastards, młoda, a prężna ekipa z Zagłębia. Tydzień temu puszczałem inny ich utwór i powiedziało mi się, że są ze Śląska, a wiemy, że <śmiech> zarówno mieszkańcy Śląska, jak i Zagłębia Dąbrowskiego bardzo dbają o swoją tożsamość i odrębność. Także przepraszam za ten lapsus, ale właśnie z rozpędu mi się tak lapło. Dziś podarujemy sobie typowy przegląd prasy, którym raczyłem Was w ostatnim miesiącu z dużą regularnością, ale z jednym małym wyjątkiem. Mianowicie w weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Jacka Świądra o Evergreenie Police on my back który słuchacze i słuchaczki znają zapewne z wykonania The Clash, a jest to numer nieco zapomnianej, przynajmniej u nas w Polsce, brytyjskiej grupy The, Equ The Equals. Wiem, że opowiadanie, co było w weekendowym wydaniu gazety, to jak wczorajsza gazeta, a w tym wypadku na dodatek nie tylko wczorajsza, ale wręcz z weekendu, ale mamy XXI wiek, internet, zerknijcie sobie, bo to bardzo przyjemna niespodzianka. Rok temu woziłem się, że u, hu, hu, hu, nikt u nas tego nie zna, oprócz mnie i dwóch moich kolegów, którym powiedziałem, że głęboko siedzę w brytyjskiej muzyce, patrzcie, co wam pokazuję. Tak o to się woziłem. Otóż okazuje się, że Jacek Świąder, przynajmniej on też zna, i napisał o nich artykuł. No a wcześniej też muzycy analog nagrali ten numer z polskim tekstem na singlu z zespołem Prawda na splicie. No a teraz posłuchamy w oryginału w wykonaniu Equals. Well, Police on my back, they were shooting Police on my back, and the victim Really won't come back I've been running Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday Running down the railway track Could you help me? Police on my back, they will catch me If I dare drop back, come and give me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 All the speed I had I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Running down the railway track Yes, I'm running Police on my back Yes, I'm running Police on my back Yes, I'm running Police on my back yes, I'm still running, down the railway track Could you help me, police on my back They will catch me, if I did drop back I've been running, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Running, police on my back Yes I'm a running, police on my back Yes I'm a running, police on my back Yes I'm a running Out, what Tell me. No to macie przykład tego, że muzyka, dobra muzyka przełomowa, nigdy nie bierze się znikąd i nawet tacy geniusze, wizjonerzy rocka jak The Clash też skądś brali inspiracje. A ta pozycja, którą zajęli De Clash w historii panka, rock'n'rolla, w ogóle muzyki gitarowej jako takiej, to trochę miejsce, które chwilę wcześniej mieli właśnie The Equals. No więc, żeby to uczcić, jakoś przypieczętować, to wybrałbym jeszcze jeden kawałek, tym razem... Black Skin Blue Eyed Boys, który z kolei coverowali The Specials na swojej ostatniej studyjnej płycie, Encore z 2019 roku. Okay, I'm loose not now, children. Wow. People, The game will be when the war is over You see the black skin, blue-eyed boys They ain't gonna fight no wars Oh, now nah. Go to school, but the teachers beat you. When they see that they can't reach you, You see the black skin, blue-eyed boys They ain't got no creed. People won't be black or white. The world won't be free. The world will be free. The world will be free. You see the black skin, no white boys. They ain't gonna fight no wars. They ain't got no country. They. Ain't do głównego tematu naszej audycji, czyli do książek. O nich przede wszystkim możecie poczytać na naszej stronie Tłusty Druk. Jesteśmy na Facebooku i Substacku oraz na Instagramie. Ostatnio nawrzucali tam doskonałych i solidnych recenzji między innymi Magdalena Kargul, Tomasz Wojewoda czy Paweł Jasnowski. A i ja zaraz coś dorzucę, ale zanim moje noty krytyczne znajdą się na stronie, to Wam opowiem, co tam będzie, tak ekskluzywnie, specjalnie, zupełnie ekstraordynaryjnie, w wersji premium i na bogatości. Zdradzę, co wziąłem na tapet w tym tygodniu. A wziąłem dwie książki. Jedna wydana bardzo starannie, na bogato, tłusto chciałoby się rzec. Druga skromna, jedna polityczna, druga zupełnie nie, ale za to o muzyce i o pewnym muzyku i jego środowisku. Zacznijmy od tej politycznej. Echa innych rewolucji Jacka Drozdy, doktora nauk humanistycznych, autora takich książek współautora jak Postfutbol, Antropologia piłki nożnej wraz z Mariuszem Czubajem i Jakubem Myszkorowskim i opór kulturowy między teorią i praktykami społecznymi. Jest też Jacek Drozda, autorem podcastu Emancypację, który serdecznie polecam. A to, co wydał tym razem, to popularyzatorska książka historyczna wydana w serii Le Monde Diplomatique w oficynie Książka i Prasa. Autor tak pisze we wstępie. Opowieści o rewolucji są dziś niezwykle potrzebne, bowiem tak samo jak rzetelna wiedza o polityce, historii i ideach, Pośród szumu informacyjnego niezbędny staje się trening krytycznej wyobraźni. No, a skoro rewolucja i to, rewolucje, i to o wektorze lewicowym, to zanim zasiądziemy do lektury i wymieniania wszystkich przymiotów i wad tej książki, to warto trochę odetchnąć i pokrzepić się pieśnią Maxa Romeo, Socialism is Love. You're asking what is socialism and what it really means It's equal rights for every man Regardless of his strength So don't let no one fool you Joshua said. Listen as I tell you Joshua said No man no better than none Socialism is love between man and man Socialism is love for your brother Socialism is linking hearts and Would you believe me? Poverty and hunger is what we're fighting Socialism is sharing with your sister Socialism is people pulling together Would you believe me? Love and togetherness That's what it means Mr. Bigger trembling in his shoes Saying he's got a lot to lose Don't want to hear about sufferer at all one man have too many While too many have too little Socialism don't stand for that Don't stand for that at all Socialism is love for your brothers Socialism is linking hearts and heads. Poverty and hunger is what we're fighting Socialism is sharing with your sisters What it means Socialism is Love for your brother. Socialism is Linking hearts and hands Poverty and hunger is what we're fighting Socialism is Sharing with your sisters We're pulling together oh. love and together That's what it means Socialism is love for your brother Socialism is It's linking hearts and ends Poverty and hunger is what we are fighting Socialism is Jeden człowiek ma zbyt wiele, choć zbyt wielu ma zbyt mało. Socjalizm nie jest o tym, nie jest o tym w ogóle. Warto przypomnieć te słowa z wielkiego przeboju, świetnego numeru Maxa Romeo, czy też Maxa Romeo, bo żyjemy w kraju, w którym wszystko, co lewicowe, czerwone, od razu kojarzy się z terrorem bolszewików na przykład, i z różnymi zbrodniami, których przecież było sporo w perelu różnymi wybaczeniami, w najlepszym wypadku z bareją, a w nie tak złym wypadku, ale drażniącym z sojowym latem i posiadaniem laptopów konkretnej firmy. Książka Jacka Drozdy, echa innych rewolucji od Muhammada Alego do japońskiej armii czerwonej. Opowiada o rewolucjach, które miały sens, które były w jakimś y, stopniu wygrane, istotne, choć nie zawsze, ale za każdym razem y, po prostu wnosiły coś w dzieje świata i pchały ten świat do przodu. A nie były takimi wystąpieniami jak to, co mieliśmy ochotę, y, czego nie mieliśmy ochoty zobaczyć w y, m, ostatnich dniach na Kapitolu w Stanach w Waszyngtonie, choć przyznam wam, że jak zobaczyłem gościa z dzidą i w y, czapce Bizona, to poczułem jakiś rodzaj schadenfreude, ale dosyć o Stanach, bo o Stanach opowiadali w zeszłym tygodniu wszyscy, Zwłaszcza po tej liberalnej stronie, załamując ręce, i co tam jeszcze da się załamywać, że straszne, że zamach terrorystyczny, i tak dalej. Oczywiście zamach w tym sensie, że były tam ładunki wybuchowe że panowie, jeśli wierzyć relacjom i panie, zresztą też mieli ze sobą na przykład koktajle Mołotowa. Zginęło pięć osób policjant i czworo tych atakujących, wdzierających się ale było to wystąpienie, którego nie sposób poprzeć mając łeb na karku ze względu na treść, natomiast forma dość dostarczyła mi takiego Schadenfreude, muszę powiedzieć, ale dosyć o tych Stanach. Więc co mamy w książce Jacka Drozdy? Mamy otóż rewolucję goździków w Portugalii, mamy walkę narodu irlandzkiego w Irlandii Północnej walczącego o niepodległość, Szkic o Tomaszu Sankarzew, walce Muhammada Aliego i Joe Frazier'a i właśnie bardzo ciekawy szkic o lewicy w Japonii. To wszystko są tematy, które się ludziom mającym jakieś wyobrażenie o tym, na czym świat stoi, interesującym się historią, nie są obce. Ale też ta książka nie jest dla tych, którzy sięgają po lewicowe wydawnictwa często, ale dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Jest to prawdopodobnie pomyślane jako takie wprowadzenie, pierwszy kontakt z wydarzeniami, które odcisnęły się piętnem na historii świata, a o których na tym świecie zbyt często się zapomina a w Polsce wręcz w ogóle. W Polsce lubimy mówić o rewolucji Solidarności, o naszych powstaniach, udanych lub nie, częściej nieudanych, częściej krwawych, doszukiwać się w nich różnych wymiarów, także duchowych, także takich niematerialnych. Natomiast zapominamy o tym, że nie jesteśmy pępkiem świata, choć bardzo byśmy chcieli. Zbyt często też nadajemy zaszczytne miano rewolucji wydarzeniom, które nie mają takiego potencjału. I o tym wszystkim przypomina nam Drozda. Książka napisana jest dosyć przystępnym językiem, choć z taką swadą, może nie akademicką, ale trochę eseistyczną. Ma wszystkie zalety książki populizatorskiej, natomiast ma jedną wadę. Powinna wyjść na bogato, na tłusto, z kolorową okładką i być takim agitpropem idei, które w naszym kraju przedzierają się bardzo powoli do mainstreamu, a jeśli robimy dwa kroki w przód, to robimy przy okazji krok w tył. A ta książka, wydana nakładem Instytutu Książka i Prasa, bardzo zasłużonego, jest siłą rzeczy niszowa, Gdzieś mieści się właśnie wśród takich tytułów, które możemy znaleźć w księgarniach wysyłkowych, jak dobrze pogrzebiemy, w takich autorskich, bardzo wyrafinowanych punktach handlu książkami, jak ogniwo powiedzmy. Ale też w Empiku. Tylko, że jak wchodzicie do Empiku i przeglądacie tam kolorówkę i wydawnictwa kolekcjonerskie, bo właśnie echa innych rewolucji znalazłem w Empiku pomiędzy komiksami, w których sobie grzebałem, a różnymi mangami i tytułami takimi jak Literatura na świecie, to one nie dotrą na przykład do młodych dziewcząt i chłopców, tylko do kogoś, kto wie, że to, co znalazł i wziął do ręki, to jest coś, co pomoże przedrzeć się przez blokadę informacyjną, że warto poświęcić temu uwagę. Książka wydana elegancko, ale bardzo skromnie, więc jest to jej wada pozamerytoryczna. Szata edytorska naprawdę powinna wyjść na bogato i ja liczę, że wkrótce wyjdzie drugie wydanie, jak już zmienią się w układy sił w naszym kraju. No a skoro dziś puszczam m.in. klasykę rock'n'rolla czy rocka, i snuje wizję o pięknej przyszłości, która nas czeka, to przyznam się, że też bardzo chciałbym ją jakoś przyspieszyć, nie wiem jak, jak macie jakieś pomysły, to piszcie do nas na tłusty Dróg. Posłuchamy żelaznej klasyki Roka jako całości i kamienia milowego protopanka MC5 z Detroit i utwór Future Now. Mm-hmm. Podsumowując po tej długiej przerwie, żeby wam nie umknęło z pamięci, Jacek Drozda, Echa innych rewolucji, od Muhammada Alego do Japońskiej Armii Czerwonej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. Rzecz się ukazała w zeszłym roku, względnie nowa. Dobra lektura, spacer przez różne wydarzenia w historii, które powinny zajmować ważniejsze, bardziej eksponowane miejsce w naszych dyskusjach, w naszej pamięci, w refleksjach nad tym, jak zbudowany jest świat. Zwraca uwagę także we wstępie autor, że polska lewica przez wiele lat stroniła w ogóle od historii, że wolano się zajmować, tu już nie cytuję, Wolano się zajmować lakanem, sztuką współczesną, wszystkim, tylko nie refleksją historyczną, nie śledzeniem procesów historycznych, nie szukaniem w końcu pozytywnych bohaterów i pozytywnych wydarzeń, nie tradycjami lewicy, a te choćby w Polsce, przecież są bardzo rozległe, złożone, ciekawe i też piękne, i też y, mam wrażenie, im więcej czytam, że to właśnie lewica w Polsce na przykład demonstrowała patriotyzm. Mam tutaj na myśli choćby działaczy ruchu socjalistycznego, PPS i tak dalej, którzy walczyli o niepodległość w czasie, kiedy konserwatyści czy endecja woleli się dogadywać z zaborcami. Dygresja za dygresją za dygresją. Na szczęście sytuacja zmieniła się o tyle, że dziś wchodząc do księgarni, Idąc do półki z książkami historycznymi można znaleźć naprawdę mnóstwo wartościowych książek i nie jest tak jak parę lat temu, kiedy tam pyszniły się pięknie wydane, bardzo grube tomy różnych historycznych fantazji o Hitlerze, a to o Stalinie, a to o masonerii, a to o reptilianach, nie wiem o czym tam jeszcze, ale pisanych z takich właśnie popkonserwatywnych, pop prawicowych pozycji. No plus albumy o dworkach, okresach i rzeczy poświęcone naszej nostalgii za dawną mocarstwowością. Dziś idąc do względnie przyzwoitej księgarni, możecie wybrać sobie a to Janasowe, a to ludową historię Polski Adama Leszczyńskiego, a to na przykład ludową historię Stanów Zjednoczonych, Howarda Zina, czy książki z wydawnictwa Książka i Prasa i całą masę takich tytułów. A skoro już jesteśmy przy odwiedzaniu księgarni, jak zawsze, serdecznie namawiam do odwiedzania księgarni stacjonarnych, takich jak Ogniwo takich jak Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie, jak różne antykwariaty czy nawet takie tanie jadki z książkami w groszowych cenach z licznymi bonusami i rabatami. Nawet można się przekonać, że w centrach handlowych, w tak zwanych galeriach handlowych trafiają się dobre tytuły, ja na przykład lubię księgarnię Książnica, która jest w jednym z krakowskich centrów handlowych. Parę dni temu byłem w okolicy tej galerii, postanowiłem, że skoczę do Biedronki, a przy okazji pójdę do mojej ulubionej księgarni i cóż tam znalazłem? Znalazłem najnowszego Timotiego Snydera Znalazłem właśnie trochę książek z krytyki politycznej czy z książki prasy, a nawet z góry książkę prezesji spółki, na którą zawsze żal mi było hajsu, a teraz mam i będę mógł sobie po obniżce ten lekko podniszczony egzemplarz przeczytać i może tutaj trochę poopowiadać bo w ogóle marzy mi się taka audycja o książkach politycznych. Taki cykl może też na naszej stronie, jak się odkuje z robotą. I teraz czas ujawnić, co jest tą drugą niespodzianką dla Was. Jest to książka Wrzeszcz, autobiografia Mikołaja Trzaski, ale tak naprawdę wywiad rzeka, przez dwóch krakowskich dziennikarzy przeprowadzonych, przeprowadzony Janusza Jabłońskiego i Tomasza Grzegorczyka. Wydawnictwo literackie, końcówka zeszłego roku, książka cieszy się dużym powodzeniem. I dlaczego zasłużonym powodzeniem się cieszy, opowiem za moment, ale zacznę, dlatego, ale zacznę od tego, dlaczego dla mnie jest tak elektryzująca a jest mianowicie dlatego, że jak słuchałem y, głównie pangroka, który jak wiadomo jest na szczycie piramidy potrzeb y, muzycznych y, większości zdrowych ludzi o zdrowych uszach, zdrowych w sensie gustu, nie w sensie laryngologicznym, to miałem też okazję, będąc nastolatkiem, poznać takie zjawisko jak jazd, i dzięki niemu dzisiaj na przykład na hasło jazz albo hasło awangarda czy hasło muzyka improwizowana nie, nie uciekam, gdzie pieprz rośnie, tylko właśnie nadstawiam ucha i mam trochę szersze horyzonty. Jak byłem w liceum, to ukazała się świetna płyta grupy Łoskot Mikołaja Trzaski, a Mariuch posłuchamy tytułowego numeru z tej płyty, jest to taki numer z niespodzianką w środku, zaraz się przekonacie, o co chodzi, jeśli jeszcze nie mieliście okazję tego szczęśliwa posłuchać. Tym osobom, które urodziły się wczoraj, albo które słuchają na przykład wyłącznie Dischurch. O co chodzi, dlaczego Mikołaj Trzaska jest tak ważną postacią, a ta książka uzupełnia tak wiele luk? Otóż po pierwsze dlatego, że dotyczy zjawisk, które miały miejsce w polskiej muzyce na przełomie lat 80. i 90. Kiedy w Trójmieście i w Bydgoszczy rozkwidł jazz. Jas to był taki psztyczek w nos, atak na polskie ciasne postrzeganie muzyki, przy okazji też bardzo imitacyjne, przywracał właściwe proporcje, bo warto pamiętać, że o ile w jazzie byliśmy mocni, to on z paroma fajnymi wyjątkami w latach 80. z nurtu tzw. off-jazzu, no i z paroma przyjemnymi płytami, które też stanowiły chlubny wyjątek, stał się muzyką ludzi starych, muzyką strasznie taką zamkniętą w ciasnych ramach klubów jazzowych, prasy jazzowej, mało innowacyjną, mało ciekawą. Ja się tam na jazzie nie znam, ale tak mi się wydaje, że cała jego siła polega właśnie na innowacyjności, na tym, żeby był też y, szczery. No i y, środowisko jasowe gdańsko-bydgoskie czy też trójmiejsko-bydgoskie robiło mnóstwo figli płatało figle recenzentom y, sprawiało problemy i grało jazz naprawdę dziko po Huligańsku. W sumie nie jazz tylko jas, bo jas zawierał w sobie też elektronikę, roka bardzo wiele ciekawych pomysłów na muzykę. A podporą tego środowiska obok między innymi Piotra Pawlaka, Ryszarda, Tymona Tymańskiego oczywiście, Jacka Oltera, Jerzego Mazolewskiego, był też właśnie Mikołaj Trzaska. I mamy dwie wspaniałe książki na temat Jasu. Chłepcąc Ciekły Hel Sebastiana Reraka i wywiad Rzekę z Tymonem Tymańskim pod tytułem ADHD pióra Rafała Księżyka. Rafał Księżyk też trochę dotknął tych zjawisk w swojej książce Dzika rzecz ubiegłorocznej, która była dla mnie jedną z najlepszych książek w roku ubiegłym wydanych, totalnie we wszystkich kategoriach. No a tym razem mamy okazję posłuchać, co ma do powiedzenia Mikołaj Trzaska, saksofonista, kompozytor, malarz, autor muzyki filmowej i teatralnej. A ma niemało, bo był nieodłącznym towarzyszem Tymańskiego we wczesnych breweriach tego środowiska. Później ich drogi się rozeszły Najpierw na ostro, później na łagodnie, wracali do współpracy. Dużo tych opowieści można znaleźć w wywiadach prasowych, ale też ma zupełnie inną perspektywę, inną wrażliwość, inną dynamikę jako twórca, jako muzyk, inne podejście do materii muzycznej i opowiada całą masę ciekawych rzeczy. Ta książka jest bardzo atrakcyjna i ona też się rozwija, Fabularnie, w sposób bardzo przyjemny dla czytelniczki, dlatego, że o ile na samym wstępie, jak pojawia się taki krótki wątek o historii rodzinnej, to zaczyna się dosyć nużąco. Nie dlatego, że rodzina trzasków była nieciekawa nie i korzenie. Mikołaja Trzaski są nieciekawe, wręcz przeciwnie. Tutaj się splatają, splatają wątki żydowskie, niemieckie, polskie z różnych zakątków kraju, ale dlatego, że zawsze w każdej polskiej biografii muzycznej jest bardzo dużo o tych korzeniach, w zagranicznych zresztą też. No i miałem wrażenie, że sięgnę po taki dobrze sformatowany, skonwencjonalizowany wywiad. Ale Czaska jest tak ciekawym rozmówcą, a dwóch dziennikarzy robi tak mocną, ciekawą robotę i tak dobry research wykonało, że jest co czytać. Są niesamowite anegdoty, to są między innymi historie wyjazdów rozpadającymi się samochodami, docierania do różnych miejsc, braków sprzętowych. Dużo anegdot środowiskowych ze współpracy z Tymańskim właśnie, z Marcinem Świetlickim między innymi. Jest też jedna z moich ulubionych anegdot o tym, jak nagrywali i współpracowali z Tomaszem Stańką, który przyszedł do młodych chłopaków jako wielka gwiazda, chciał mieć dobry zespół, dostrzegł w nich potencjał ale ta współpraca trochę rozbiła się o charaktery i o ego, które jak wiemy u świetnych artystów bywa mocno rozrośnięte i Tymański się obraził, Stańko się obraził, a trzasce przypadła rola tego, który będzie mediował, w związku z czym zabrał do restauracji na barszcz trębacza, jednego z najsłynniejszych polskich jazzmenów i tam próbował go jakoś uspokoić, ugłaskać. Są też śmieszne historie związane ze współpracą z Leszkiem Możdżerem, wybitnym pianistą, ale zupełnie innej formacji niż jego koledzy z grupy Miłość, bo Możdżer to klasyczny pianista, klasycznie wykształcony, człowiek o innych korzeniach, bardziej powiedzielibyśmy oazowych niż kontrkulturowych i są tam różne docinki pod kątem Mosgera, jego fryzury w owym czasie, różnych też sformułowań, które znajdowały się na przykład w recenzjach w Jazz Forum, no bo Możdżer z całej tej ekipy był najbardziej koszerny dla krytyków jazzowych i oni pisali, recenzując płyty miłości, nie mała w tym zasługa Leszka Mosdżera. To, co było dobre na płycie, to była niemała zasługa Leszka Mosdżera. W związku z czym koledzy z zespołu mieli taką zabawę, że jak coś szło dobrze, na przykład jeśli pojawił się nowy, ładny budynek, co w latach 90. było rzadkością i coś fajnego wybudowano, Mówią, jeden mówi, opatrzcie, jaki ładny nowy budynek wybudowano, na co drugi odpowiada, nie mała w tym zasługa Leszka Możdżera. Bardzo wartościowe, ciekawe, dla mnie wartościowe, bo kształcące są też relacje z pracy studyjnej. O ile zespoły rock rollowe, którymi zazwyczaj się interesuje i zasłuchuje. Nie mają w studiu dużo do powiedzenia, o tyle w tym wypadku to są bardzo ciekawe rzeczy, w ogóle też inny język opowiadania o muzyce. I też można prześledzić rozwój jednego z naj, najciekawszych polskich kompozytorów, najciekawszych polskich muzyków, od grupy Miłość, przez Łoskot, przez różne projekty The Users, aż po muzykę filmową, i tutaj puścimy teraz coś z późniejszych lat działalności Trzaski, mianowicie z sątraku do filmu Wołyń, Marsz Miłości ukrytej w ogniu. Wam, że dziś z racji skąpej luki czasowej i ogólnego zmęczenia końcówką tygodnia, choć ten tydzień był całkiem przyjemny, bo na przykład spadł śnieg w Krakowie, co jest rzadkością i przez dłuższy czas ten śnieg był czysty, jadę na zupełnym freestyle'u. W ogóle nie kontroluję tego, co mówię i martwię się, że będzie trudno może nie nadążyć na rwącym potokiem moich skojarzeń i myśli, bo nie jest to zbyt bystry potok, umówmy się, a też mówię dosyć wolno, ale za zupełnie anarchiczną strukturą tego, co wam tutaj opowiadam, więc będę się żegnał, bo tu niepostrzeżenie, czas zaczął dobiegać końca. Zanim puszczę dłuższy utwór grupy Łoskoc, ich koncertowej płyty Śmierdzące Kwiatuszki. Pozwolę sobie obiecać, że w tekście będę bardziej skondensowany i zdyscyplinowany. Te notki pojawią się już wkrótce na naszej stronie www.tłusty.substac.com I tutaj jeszcze taka dodatkowa informacja, jak się wchodzi na tą stronę, to pojawia się taki kwestionariusz z pytaniem o wsparcie. Myśmy tego w ogóle nigdzie na razie nie podpięli, można to zignorować i po prostu wejść bez żadnych deklaracji. A teraz posłuchamy na zakończenie utworu, który bardzo przypadł mi do serca i, i dobrze się wstrzelił w porę roku i temperaturę, która zdążyła trochę spaść w ostatnich dniach, mianowicie mężczyźni czasem marzną. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.